Zrzuciłeś ten węgiel? Czerwkę, no już tam łatowałem, czekałem No prakta, co się tym kurwa tak branslujesz? No mamy 10 kurwa, tak? dziesięć minut opóźnienia mamy kurwa. na no, wakacjach jesteś? Ty, no dobrze, że jesteś w do piekła jedziemy. na to do piekła? Do piekła jedziemy no. Przecież ty nie żyjesz. Woli jesteś jakiś? No ty chuja spadłeś przecież kurwa umarłeś. A co pogrzeb mój był kurwa? No był. A byłeś? No nie Jesteś pychą no, tam jest Kurwa twoje zdanie. No. Gówno mnie to interesuje. Bo jesteś pyszny i dlatego ci to będzie interesuje No To jest twoje zdanie, no, się powiedziałem, kurwa.